Jest niejawne i wielowątkowe. Chodzi o śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Mówił o nim minister sprawiedliwości. Były protesty rolników, jest ruch rządu. Polska zaskarży umowę z Mercosurem. Będzie też kolejny głos w sprawie udziału Iranu na piłkarskim mundialu. Zabrał głos szef amerykańskiej dyplomacji. Minęła 14, Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Pierwsze dowody zabezpieczone. Chodzi o śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda krypto. Firma jest bliska upadłości, a oszukanych klientów przybywa. Prokuratura nie zdradza szczegółów, ale jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śledztwo jest niejawne i ma wiele wątków, w tym polityczne.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 Rząd nie daje za wygraną, zapowiada trzecie podejście do przyjęcia ustawy. W sprawie pojawia się jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest prezes sądy? Według netu Przemysław Krad przebywa w Izraelu, korzystając z obywatelstwa tego kraju. Sprowadzenie go do Polski nie będzie łatwe, obawia się adwokat Arkadiusz Szymański. Należy tutaj dokonać rozróżnienia, bo jeżeli mamy do czynienia z obywatelem innego kraju, który jest w Izraelu, ale nie ma obywatelstwa izraelskiego, to o takich sytuacjach jak najbardziej ja słyszę, że Izrael wydaje takie osoby. Natomiast jeżeli ktoś ma obywatelstwo, nawet podwójne, w tym izraelskie, to jest to praktycznie niemożliwe. Minister Sprawiedliwości nie potwierdził, czy szef rządy przebywa w Izraelu. Szczegóły tej sprawy obszernie opisujemy na polskie radio 24.pl. Rząd idzie na zwarcie z Brukselą. Polska zaskarży do unijnego Trybunału Sprawiedliwości umowę handlową z krajami Mercosuru. To umowa, przeciwko której od dawna protestują rolnicy. Obawiają się, że Europę zadaje tańsza żywność z Ameryki Południowej. Zależy nam na ochronie rolników i bezpieczeństwie konsumentów tłumaczy wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku oraz sposób wdrażania umowy, który nie jest naszym zdaniem prawidłowym. Myślę, że to jest dobra odpowiedź na postulaty również zgłaszane przez rolników. My słuchamy tych głosów. Skarga polskiego rządu ma trafić do TSUE najpóźniej 26 maja. Swoją skargę na umowę z krajami Mercosur przygotował też Parlament Europejski. Teraz hołd dla Łukasza Litewki. Oddają go mieszkańcy Sosnowca, czyli miasta, z którego pochodził tragicznie zmarły poseł. W sosnowieckim ratuszu wyłożono księgę kondolencyjną, a do dnia pogrzebu flagi przed miejskim ratuszem będą opuszczone do połowy masztu. Ponadto lokalne wydarzenia będą poprzedzane minutą ciszy. Łukasz Litewka zginął wczoraj po południu. Podczas przejażdżki rowerem wjechał w niego samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń kierowca mógł zasnąć lub zasłabnąć za kierownicą. W informacjach sport w połączeniu z polityką Stany Zjednoczone nie zabroniły Iranowi udziału w mundialu piłkarskim w czerwcu. Tak mówi amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio dodaje, że tu cytat, piłkarze nie mogą zabrać ze sobą terrorystów podszywających się pod dziennikarzy czy trenerów. Problem w przypadku Iranu nie dotyczyłby samych sportowców. Chodziłoby o osoby, które chcieliby zabrać, a z których część ma powiązania z islamską gwardią rewolucyjną. Nie wiem skąd się wzięły te spekulacje, że Iran może nie przyjeżdżać, a Włochy zajęłyby jego miejsce. Sami decydują, że nie przyjadą, ponieważ tak postanowili. Nie mogą sprowadzić do naszego kraju grupy terrorystów i udawać, że oni są dziennikarzami czy trenerami. Iran po ataku USA i Izraela zadeklarował, że nie wyśle swojej kadry na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach władze w Teheranie stwierdziły jednak, że irańska reprezentacja może wziąć udział w mundialu. Jak latać? To z Krakowa. Ponad 2 miliony pasażerów więcej obsłuży krakowskie lotnisko. Za ponad 20 milionów złotych dawny terminal cargo stał się tymczasowym terminalem pasażerskim. Jest wygodny i komfortowy, zapewnia prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński. 632 fotelek. Większość z nich jest wyposażona w prąd, który jest bardzo ważny na lotnisku. Też szereg pomieszczeń, których bardzo też potrzebowaliśmy. To są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i miejsca dla matek albo ojców, którzy się opiekują dziećmi, miejsce dla osób neuroróżnorodnych, gdzie będzie można się wyciszyć przed podróżą, pokoje modlitw. I tyle, jeśli chodzi o krakowskie lotnisko, a teraz przenosimy się na Cypry. Zakończył się unijny szczyt. Premier wraca do kraju i zabrał głos. Przybywanie Rosji przez, przez Ukrainę i te, bez tych pieniędzy Ukraina nie miałaby realnych szans na um, kontynuowanie skutecznej um, obrony. Rozmawiałem także poza salą obrad kularowo na tematy nasze, te specyficzne, o tym jak dokończyć, jak finalizować te rozmowy o safe, no bo wiadomo, że tam są dość skomplikowane procedury. No i dostałem zapewnienie ze strony szefowej komisji i jej, i jej teamu, że zrobią wszystko, żeby ten, ten polski pomysł a to w jaki sposób wziąć tą pożyczkę bo został uwzględniony, chodzi o to, żeby ta pożyczka nie wpływała na, na, na deficyt finansów publicznych w Polsce, więc mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane. Zresztą jestem prawie pewien, o tak będzie. Chcę być ostrożny, ale no, rozmawialiśmy także o, o tych finałowych już rozmowach dotyczących niektórych elementów KPO. No, nie chcemy zmarnować y, żadnych pieniędzy, no, przede wszystkim tych, które są, y, y, y, które są grantem. No bo jakie jest pożyczka to kubiety, ale wszystko to co jest grantem chcielibyśmy w stu procentach wykorzystać. I tutaj też mam takie, tak, ja odniosłem wrażenie, mam pełne zrozumienie y, y, y, Komisji, jeśli chodzi o pewne polskie okoliczności. Na przykład kłopoty ze zmianą prawa, no bo mamy weta prezydenckie zawsze na karku i, i, i, i, i to bardzo utrudnia realizację niektórych reform. No ale, ale wszyscy to rozumieją, nie mam żadnych wątpliwości. Rozmowa dotyczyła też oczywiście cen energii, ale tutaj muszę powiedzieć, jest mało satysfakcjonujący dla mnie postęp. Komisja będzie monitorowała, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie szukać też ewentualnie środków dla państw najbardziej zagrożonych cenami energii. Polska jest wśród tych państw ze względu na, na, na charakter naszej, naszej energetyki, ale to jest na pewno niewystarczające i wszyscy mieli takie poczucie że ciągle nie ma tego zestawu, skutecznego zestawu rozwiązań. No i póki ta wojna trwa na Bliskim Wschodzie trudno sobie wyobrazić, żeby rynek energii został ustabilizowany. No więc jeszcze pewnie trochę trzeba się będzie z tym pomęczyć. Zakończył się spotkaniem z reprezentantami tego regionu, prezydentem Egiptu, Jordańskim księciem, szefem rządu syryjskiego i prezydentem Libanu dla nas jest bardzo ważne, żeby Europa możliwie skutecznie wspomagała tych, którzy są gotowi współpracować z Europą i żeby stabilizować na ile to jest możliwe tę no, bardzo rozdzierganą sytuację na, na Bliskim Wschodzie. Europa jest zainteresowana i zdeterminowana, żeby wbrew wszystkim okolicznościom jednak starać się przybliżyć do jakiegoś yy, no, jeśli niepokoju, to rozwiązania, które ustabilizuje yy, tę sytuację. Chociaż jak gdzie Polska się tutaj za bardzo nie angażuje, no my mamy swoje problemy na, na, na Wschodzie. Yy, to mniej więcej yy, no, była też kolejna faza dyskusji na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych, czyli tego budżetu unijnego, przedstawiłem, ale bardziej techniczne uwagi, no bo co do, co do zakresu yy, yy, tego wsparcia finansowego funduszami europejskimi Polska nie może narzekać. No bo mi... Niektórzy łapali się za głowę, mówią, no jak, jak wy to robicie? Jesteście najlepiej, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Wszyscy z Was mówią, że jesteście, że jesteście przykładem, jeśli chodzi o, o gospodarkę dla innych, a równocześnie znowu najwięcej dostaniecie pieniędzy z funduszy europejskich. No ale jakoś tak się udaje. Panie premierze, to mam bezpieczeństwa ambasujące. Napisał, że Ameryka jest lojalna wobec swoich sojuszników i pozostawia pytanie, czy sojusznicy są tak samo lojalni wobec Stanów Zjednoczonych? To jest dokładnie ten problem, o którym, o którym zdecydowałem się powiedzieć głośno. Tutaj wśród liderów europejskich to zrobiło, powiedziałbym, dość duże wrażenie. Nie, nie, nie, nie będę się chwalił, bo nie, nie o to chodzi. Nie zawsze duże wrażenie przynosi dobre efekty, ale mówili, że wreszcie ktoś powiedział głośno to, co cały czas mówią szeptę między sobą. To znaczy my szczególnie... Yy, państwa we wschodniej części kontynentu i, i, i, i środkowej, no więc przede wszystkim Polska, narażone na tę bliskość geograficzną z Rosją i Białorusią, my musimy mieć pewność, że te wszystkie gwarancje, one są naprawdę do, do, do natychmiastowego wypełnienia, gdyby coś się stało. Ja absolutnie nie mam żadnego powodu wątpić w szczerość intencji i, i że każdy się czuje zobowiązany zgodnie z traktatem, artykułem 5, żeby Polsce pomóc, ale żeby Polsce pomóc w sytuacji odpukać, kiedy taka potrzeba będzie potrzebna, musi mieć praktyczne decyzje. Mówimy tutaj o kwestiach logistycznych, o budowie infrastruktury, która umożliwi taką pomoc. i, i no, to nie jest tylko mój pogląd, to no jest tak, że pogląd strony amerykańskiej, przecież my mamy bardzo dobrą współpracę, wymieniamy się informacjami, nasze służby współpracują bardzo intensywnie i pierwszy, który postawił sprawę jasno, to był generał Grynkiewicz, amerykański dowódca NATO w Europie, że musimy się przygotować na ewentualne prowokacje ze strony Rosji, dlatego słuchajcie, no nie, tu nie mam. Nie może być miejsca na najmniejszą iluzję czy złudzenie. I dlatego my serio bardzo traktujemy te wezwania ze strony Ameryki, żeby Europa i państwa członkowskie wzięły na siebie podstawowy ciężar związany z obronnością i bezpieczeństwem. I Polska akurat to robi. Wyjątkowo yy, yy, sprawnie, na wielką skalę jesteśmy przykładem dla wszystkich. Ale ja chciałbym mieć pewność, że Europa w całości będziesz gotowa też do reakcji, jeśli taka potrzeba będzie, więc... Ale cieszę się, jeśli ambasador od razu uznał za, za przydatne, żeby potwierdzić, że Polska może liczyć zawsze na Amerykę. Mam nadzieję, że że tak że rzeczywiście jest. Premier Donald Tusk w drodze do Warszawy ze szczytu na Cyprze. Konferencja prasowa zorganizowana na pokładzie samolotu. Premier Donald Tusk podsumowywał nie tylko to, co wydarzyło się na nieformalnym szczycie liderów Unii Europejskiej na Cyprze właśnie, ale także odniósł się do swojego wywiadu dla Financial Times, w którym mówi o zagrożeniu rosyjskim i pyta o lojalność prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec europejskich sojuszników w NATO wypowiedź spotkała się z reakcją amerykańskiego ambasadora w Warszawie, który to pytanie również odwraca, pytając o lojalność europejskich sojuszników wobec Stanów Zjednoczonych i tak tymi pytaniami o lojalność panowie się wymieniają. Będziemy oczywiście komentować to w Polskim Radiu 24. Stand Dnia o Stanach Zjednoczonych teraz też powiemy, ale w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone będą współpracować z Libanem, by pomóc mu w obronie przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o trzy tygodnie, tak napisał Donald Trump w serwisie True Social. Jak to zawieszenie broni wygląda w praktyce? O to my pytamy teraz korespondentkę Polskiego Radia w Libanie, Milenę Rashid-Szehab. Dzień dobry, Mileno, witaj. Dzień dobry. Y w zawieszenie wygląda tak średnio, to znaczy w samym Bejrucie jest nawet spokojnie, oprócz tego, że od rana słychać y, taki izraelski dron zwiadowczy, Natomiast ataki oraz wezwania do ewakuacji, także w tej części, której, która nie jest tak zwaną strefą buforową, pojawiły się dzisiaj po południu i to są, to, to są wielokrotne już złamania tego postanowienia rozejmu. Rozejmu, który jest przedłużony, ale który w praktyce zwłaszcza im, im bardziej na południe Libanu, tym gorzej jest, jest honorowany. O, uh, no... Jest czymś takim tymczasowym. Trwają oczywiście jakieś rozmowy i to, co przed chwilą mówił też premier Tusk o tym, co się, to, co się dzieje dzisiaj na konferencji na Cyprze, gdzie jest dyskutowana również jakiś rodzaj wsparcia dla Libanu. Kaja Kallas powiedziała nawet, że Unia Europejska rozważa możliwość utworzenia własnej misji w Libanie po tym, jak UNIFIL, czyli ta misja ONZ-owska się zamknęła bo to już wiemy, że nastąpi w przyszłym roku, bo do końca tego roku e, jest ten ONZ-owski mandat tutaj w Libanie, e, ale pytanie z punktu widzenia Libanu jest takie, jak naprawdę e, świat zamierza się zaangażować, bo e, Donald Trump mówi o tym, że, roz, e, że wspomoże, wspomoże e, Liban w, e, w rozbrojeniu Hezbollahu, ale dotąd właściwie e, Mało kto pomagał e, Libanowi w, taki, w czymś, co naprawdę mogłoby stanowić jakąś e, alternatywę dla Hezbollahu, czyli w stworzeniu prawdziwej armii libańskiej. Ta armia jest bardzo niedofin niedofinansowana. To jest 115 armia na liście Armii Świata. Izraelska armia jest 15. Armią Świata, więc oni e, tutaj naprawdę nie mają za dużych możliwości, e, na przykład obrony granic. Teraz y, główną, o, głównym tematem, który jest dyskutowany podczas y, r, pierwszych y, w y, historii chyba rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem. Y, to jest kwestia tego, że y, izraelskie wojsko ma się wycofać z południa Libanu. Ono y, jest tutaj od półtora roku w, w bardzo ograniczonym stopniu, a od marca już y, w dość dużym stopniu, bo y, zajmuje st dosłownie kilkaset kilometrów kwadratowych jest, to jest około 5 czy 6% procent powierzchni kraju, pamiętajmy, że to jest mały kraj, jest przejęte właściwie przez tą armię, przez tą armię izraelską i ona cały czas tutaj działa. Działa zarówno jeśli chodzi o jakieś ostrzały artyleryjskie, ataki na konkretne osoby. Przed wczoraj wieczorem Um, została zabita dziennikarka um, na południu Libanu. I to właściwie to była... To um, no nie było przypadkowe um, zabójstwo. Ona w, w, w ciągu jednego dnia trzykrotnie została zaatakowana przez uh, izraelskie drony. Uh, najpierw uh, ten Najpierw atak był na samochód, który jechał obok niej, potem w jej samochód jej się udało uciec i została w końcu pod gruzami domu, który został zniszczony, zbombardowany, więc tak mniej więcej wygląda to w praktyce. Czy to, będzie, czy to będzie trwałe zawieszenie broni, to czas pokaże. Natomiast to, co potrzebuje tak naprawdę Liban, to jest wsparcie armii, która mogłaby być alternatywą dla Hezbollahu. W tej chwili takiego wsparcia nie ma, jeśli jakieś kraje jakoś tam starają się pomóc. Na przykład Francja, która jest takim od lat sojusznikiem, to, to na przykład nie wiem wysyłał jakiś samochody czy jakiś e, taki sprzęt, który nie jest sprzętem wojskowym, więc, więc tak naprawdę nie mam za bardzo y, kto od, odeprzeć tego wojska izraelskiego, które zajmuje południowy Liban. I, e, I to jest właśnie problem z Hezbollahem, który jako jedyny tutaj Jakoś walczy, walczy z tą armią. Milena Rashid Szehab. Prosto z Bejrutu, Mileno, bardzo dziękuję. Wszystkiego bezpiecznego. Do usłyszenia. Dzięki. Komentarz. Połączony z nami pan Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych. Witamy. Dzień dobry w Polskim Radiu 24.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 w dużej części społeczeństwa. Mówimy o tych i o tym trzeba po prostu pamiętać. I rozwiązanie tych tej, tej, tej, tej, tej wąstek tam jest bardzo, bardzo trudne, związane z tym niktem kulturowym, mm. z tym podziałem władzy i z tym, że tak naprawdę Izrael swoją polityką wprowadza tam chaos. A jednocześnie jest tak, że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 A po drugie to jest taka kwestia, że Iran akurat może z twarzą wycofać się i zregnować tego programu atomowego, ponieważ on oficjalnie mówi, że nie chce zdobyć broni atomowej.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 Rozmowę. Pan Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych, był z nami. Dziękuję bardzo.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 Minęła 14.30, Łukasz Jakubowski zapraszam. Na początek premier Donald Tusk po unijnym szczycie na Cyprze. Państwa wschodniej flanki NATO liczą na gwarancję, gdyby znalazły się w stanie zagrożenia. Tak przed odlotem do Polski, mówił szef rządu. Jak dodał, musimy też przygotować się na ewentualne prowokacje ze strony Rosji. Nie może być miejsca na najmniejszą iluzję, czy złudzenie i dlatego my serio bardzo traktujemy te wezwania ze strony y, y, Ameryki, żeby Europa i państwa członkowskie wziąły na siebie podstawowy ciężar związany z obronnością i bezpieczeństwem. I Polska akurat to robi. Prezydent Cypru poinformował, że przywódcy państw zamierzają przygotować plan działania na wypadek uruchomienia artykułu o wzajemnej obronności. Zgodnie z nim, jeśli jedno państwo Unii padnie ofiarą ataku, pozostałe ruszą mu na pomoc. Polska Policja we współpracy z FBI zapobiegła atakowi na szkołę w Kanadzie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w internecie powstała grupa osób wymieniających treści związane z przemocą i masowymi zbrodniami. Wśród nich była siedemnastolatka z Polski, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Mówimy tutaj o pomocy w przygotowaniu tego ewentualnego zamachu i mówimy o pomocnictwie w przygotowaniu ładunku wybuchowego. No to jest tak zwana bomba rurowa no i stroktażu do tego, w jaki sposób można ten Ładunek skonstruować. Ta 17 latka utrzymywała kontakty z użytkownikami z terenu Kanady oraz Turcji. 17 latka jest w rękach policji grozi jej do 10 lat więzienia. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji, stracił równowagę na lodowym zworniku w masywie lodowego szczytu i spadł, szczegóły zna Wojciech stopba.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 relacjonował Wojciech Stopba. I na tym kończymy informację. Kolejne o 15 przedstawi Łukasz, ja Łukasz Pastor. Ja już dziękuję i do usłyszenia, Łukasz Jakubowski. Autopromocja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 zachowuje w stosunku do papieża, w stosunku do religii, którą wyznajemy, tak, czyli do chrześcijaństwa. Te, te rysunki Trumpa jako Chrystusa bardzo się czego nie podobały, co, co zresztą na wyraz na platformach społecznościowych. Zdziwił go też, znaczy zdziwił też nasz, jego krytyczny stosunek do bez Orbana, co brzmi jak dystansowanie się od tej koszmarnej podróży Karolana Nawrockiego do Budapesztu przed wyborami poparcia Orbana w tych Wyborach, czego teraz się oczywiście Marcin przydać, i, i cała reszta personelu kancelarii i Prezenta wypiera, więc tutaj mamy takie dwa punkty już zerwania. A trzecią kwestią, i tutaj się powołuję na publikację Wojtka Czuchnowskiego, jest sprawa o przyszłości aneksu do raportu z likwidacji WSI.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 Zanonimizować pewne rzeczy, żeby e, nie publikować danych osobowych, na przykład. Lech Kaczyński mówił o raporcie w USI, że to jest publicystyka polityczna i odmówi publikacji. Sławowiec Mackiewicz przed publikacji w całości. Przypuszczam, że gdyby do tego doszło w takiej wersji, no to kancelaria prezydenta miałaby naprawdę mnóstwo procesów.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 w Polsce ten główny orędownik obalania mitu Lecha Wałęsy, człowiek, który szargał jego życiorys nieustannie, no, był wzorem dla całego pokolenia i owskich historyków, dla tej całej właśnie inkwizycji historycznej. I ukształtował Korona a potem był też ojcem jego jako polityka. Tak? Więc no, to zerwanie ma także symboliczny wymiar. To nie jest tylko takie nieporozumienie jak...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 czyli będzie po prostu radykalnie teraz działać politycznie, przygotowywać w następne wybory. Będzie wspierał Przemysława Czarnka w tej jego robocie odbijania wyborców Konfederacji Brauna właśnie przygarniania ich dopisu, czyli mm. będzie zaostrzał język. Także na tym odcinku prawdopodobnie polityki historycznej, nie wiem, być może wrócą znowu ataki na Lecha Wałęsę i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 Myśmy trzymali po prostu przysłowiowe gęby na kłódkę, żeby, broń Boże, tej współpracy nie, nie, nie ujawnić, bo jesteśmy poważni w tym, co robimy. Natomiast Amerykanie nie byli. Eee, no zresztą sprawa jest w ogóle no, innego kalibru. Tam przestępstwa z, właśnie zbrodnie były popełniane i to, to trzeba inaczej o tym dyskutować. Natomiast w sprawie y, raportu o WSI, no, Macierewicz ujawnił po prostu kuchnię polskiego wywiadu wojskowego, co ma y, do dzisiaj po prostu reperkusje. No kto będziecie współpracować?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 Kwoty, jakie wchodzą w grę, są też gigantyczne. Bezczelność sprawców, bezczelność pomagierów sprawców, tak ludzi zaangażowanych w ten proceder. No, chciałem przypomnieć, na wczorajszą konferencję szefa pko który, nie konferencji tylko wywiad mhm. w konkurencji, który mówi, że jest ofiarą właściwie Zonda Krypto. No A dzisiaj mamy sam... oświadczenie związków sportowych, które którzy to przedstawiciele tych związków wyzywają prezesa Piesiewicza do natychmiastowej dymisji. No ale nie ma innego wyjścia. Ja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 Realną i konieczną potrzebną? Nie. To są dwa zupełnie mm. inne światy. Komisja Sejmowa wyjaśni odpowiedzialność polityczną, jeżeli cokolwiek wyjaśni. Komisja Sejmowa pokaże powiązania między polityką, między Panem Kralem, e, Panem Suszkiem, w, w, gdzieś zniknął prawdopodobnie nie żyje, a politykami, tak?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 do pierwszej giełdy tego, tego kto który, który gdzieś zaginął, nie, żyje, no, nie była rozpatrywana przez prokuraturę z należytą tą starością. Tak? Nic się mm. nie działo w tej sprawie. Albo wtedy ministrem, był Zbigniew Zióbro, tak a który, którego partia, którego fundacja partyjna korzystała z dobrodziej dotacji właśnie z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 Tak będzie ze Zbigniewem Boguckim. No, nie wiemy tego. No, polityka jest zmienna. Ta rywalizacja tych urzędników i też pytanie o to, jaki mają wpływ na, na szefa, na, na prezydenta Karola Wrockiego. No, pytanie, czy na prezydenta można mieć wpływ. Na razie nie, nie doradzają mu mądrze. Wpakowują go z miny na minę. Normalizacja KPK, atak w najbliższego serca u prezydenta środowiska, środowiska kibiców. E, miał miejsce potem wetowanie sejfu, wetowanie kryptowalut, e, wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma mm, Donalda Trumpa na sali, a, a miał być no, prezentura Nowroskiego jak na razie nie jest prezenturą sukcesu. To jest prezentura po prostu takich mniejszych lub większych e, wpadek i, i takiego boksera, który boksuje w próżnie, nie trafia z czasami. To może Chyba... ta dymisja Sławomira Cenckiewicza nie jest y, ostatnią w najbliższym czasie, jeśli chodzi o otoczenie prezydenta? No nie wiem. No dzisiaj minister Przydacz powiedział, że z Gazetą Wyborczą nikt nie rozmawia w kancelarii, więc my nie mamy pojęcia, co tam się dzieje. No oczywiście minister Przydacz się myli, no ale zostawmy to faktom. Zostawmy to faktom, chociaż może tym pisanym z małej litery. Bardzo dziękuję panie redaktorze za tę rozmowę. Był z nami pan Bartosz Wieliński, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej z komentarzem do tych bieżących informacji politycznych, bieżących wydarzeń politycznych w kraju. Jednym z głównych tematów jest to, co dzieje się wokół zonda krypto. W tej rozmowie z panem redaktorem wspomniałam o tej decyzji, przedstawicieli związków sportowych, ważnej decyzji, która wzywa szefa PKO lub pana Piesiewicza do natychmiastowej dymisji. To oczywiście po tym, co wydarzyło się i wokół PKO-lu, i wokół Zonda Krypto i tych ich możliwych i faktycznych również powiązań. My w Polskim Radiu 24 będziemy wracać do tego tematu po godzinie 15. Tak jak już Państwu wspominałam, Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski będzie naszym gościem. To jest dziennikarz, który zajmuje się aferą Zonda krypto już od bardzo, bardzo dawna i zdradza kolejne wątki tej, tej afery właśnie. Tego, jak to się zaczęło i jakie to może przynieść również konsekwencje. Będzie z nami również pan meceno, mecenas Tymoteusz Paprocki, który wyjaśni prawne aspekty tej sprawy. Przede wszystkim interesuje nas sytuacja osób poszkodowanych w tej aferze. Ci, którzy zainwestowali w kryptoaktywa, a teraz mają poważne problemy, żeby te swoje pieniądze odzyskać, jak można im pomóc, co powinni zrobić i na co powinni uważać. Na co powinni uważać to oszustwa wtórne, czyli reklamujące się w mediach społecznościowych głównie firmy, osoby, które obiecują szybką i przede wszystkim skuteczną pomoc w odzyskaniu pieniędzy, a tak naprawdę tworzą tylko deepfake i narażają, narażają tych poszkodowanych w aferze zonda krypto na kolejne szkody. Będziemy o tym mówić w Polskim Radiu 24. Deklamer.